Lepsza, szczera słowiańska Rosja niż podstępny germański biurokrata Metternicha. Tymi słowami zareagował na rzeź galicyjską w roku 1846 konserwatysta Margrabia Aleksander Wielopolski. Podczas wydarzeń nazywanych też rabacją galicyjską chłopi podburzani przez Austriaków dokonywali mordów napadając na dwory szlacheckie i niektóre kościoły. Wspomniane słowa znalazły się w tzw. liście wielopolskiego napisanym w języku francuskim do ministra spraw zagranicznych i kanclerza Austrii księcia Klemensa Metternicha. Rabacja obróciła w gruzy nadzieje powstańców na pospolite ruszenie całego narodu przeciw zaborcom. O zrywie niepodległościowym na ziemiach byłej Rzeczpospolitej myślały najważniejsze ośrodki emigracyjne. Obóz księcia Adama Czartoryskiego, termin powstania uzależniał jednak od sytuacji międzynarodowej. Działania na rzecz powstania w zniewolonym kraju prowadziło przede wszystkim utworzone na emigracji Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Do Poznania został wysłany Ludwik Mierosławski, sławny teoretyk wojskowości, który chciał utworzyć pod wodzą miejscowej szlachty regularne oddziały angażujące chłopów, aby podjąć walkę jednocześnie z Rosją, Prusami i Austrią. Nieudolne przygotowania zakończyły się aresztowaniem inspiratorów jeszcze przed rozpoczęciem akcji planowanej na 21-22 lutego 1846 roku. Stłumione zostały także akcje zbrojne w kilku innych miastach. Większe działania rozwinęły się jedynie w Krakowie w Rzeczpospolitej Krakowskiej między 21 lutego a 4 marca. Do powstania krakowskiego zgłosiło się 6 tysięcy ochotników. Wśród nich był 24-letni Edward Dębowski, zwolennik rewolucji społecznej, który zjawił się w Krakowie dowodząc oddziałem górników z Wieliczki. Został sekretarzem dyktatora powstania Jana Tysowskiego i był autorem radykalnej odezwy o zrównaniu stanów, zniesieniu pańszczyzny i ziemi dla chłopów, którzy mieli być siłą rewolucji. W tym samym czasie w Galicji chłopi, którzy pół wieku wcześniej walczyli pod wodzą Tadeusza Kościuszki, teraz na czele z Jakubem Szelą, podburzani przez Austriaków, napadali na dwory szlacheckie i na niektóre kościoły, dokonując właśnie krwawych mordów. Z jakich powodów doszło do rzezi galicyjskiej, która pokrzyżowała plany konspiratorów na pospolite ruszenie narodu? Czy powstanie 1846 roku miało w ogóle szansę na sukces? Dlaczego rabacja objęła tylko Galicję Zachodnią? Jakie były konsekwencje wywołanego przez nią szoku? Jak wydarzenia roku 1846 wpłynęły na wybory polskich dróg emancypacji w nieodległej przyszłości? Historia żywa.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 Witam serdecznie. Tak jak wspomniałam, działania na rzecz powstania w zniewolonym kraju prowadziło wiele emigracyjnych ośrodków, ale tę aktywność wykazało przede wszystkim Towarzystwo Demokratyczne Polskie organizując powstanie 1846 roku. Czy to była fantazja ułańska, że wciąż jesteśmy przygotowani do walki z imperiami? No, pewnie nie jeden z członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Przypomnę, że w szczytowym w momencie swojego rozwoju ta partia liczyła kilka tysięcy członków. Partia działająca w zasadzie tylko na emigracji. Nie jeden z nich wywodził się z formacji ułanów. To pół żartem, oczywiście, odpowiedź na pytanie pani redaktora łańską fantazję. Generalnie Towarzystwo Demokratyczne Polskie trzymało się tego, co uważało za jak najbardziej trzeźwą perspektywę widzenia spraw polskich, a więc liczmy na siebie. Nie angażujmy się w jakieś akcje o charakterze międzynarodowym. To zostawiano Lelewelowi, który był takim, można powiedzieć, patronem tego internacjonalistycznego. Nie chodzi mi tutaj o jakiś komunistyczny internacjonalizm, ale po prostu opartego na wierze we współpracę narodów w walce o wspólną wolność ideału działania politycznego polskiej emigracji. TDP odwrotnie niejako uważało, że krew Polska tylko Polsce się należy. Takiego hasła używano, a więc sami powinniśmy przygotować powstanie, nie liczyć ani na żadne wojny zewnętrzne, ani na sojusz bratni z narodem rosyjskim, który powstanie przeciwko caratowi. W To też nie bardzo chciano wierzyć, chociaż Tę ideę będzie potem starał się obudzić Henryk Kamieński, o którym mówiliśmy bodajże dwa tygodnie temu. Zatem przyjmowano, że, że trzeba przygotować po prostu powstanie własnymi siłami, jak inicjując je w oparciu o działające konspiracyjne organizacje w Polsce, które uruchomiła ta inspiracja Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Dotrzeć do radykalnie nastawionej inteligencji oraz częściowo przynajmniej przekonanych do tej y, idei powstania ziemian, w ten sposób rozpocząć niejako akcję zbrojną, która wciągnie szybko do swoich szeregów masy chłopskie. Ludwik Mierosławski. Za młody, żeby wyróżnić się w powstaniu listopadowym, ale niezwykle ambitny emigrant, który uważał siebie za wybitnego teoretyka wojskowego, choć raczej chyba byłbym ostrożny przy takim jego zakwalifikowaniu, ale w każdym razie ten bardzo pewny siebie młody człowiek uważał się za urodzonego przywódcę takiego powstania, Zdolnego zorganizować szybko szkolenie dla y, setek tysięcy kosynierów, którzy swoją masą, swoim entuzjazmem rewolucyjnym czy powstańczym raczej po prostu zmiotą oddziały przeciwnika, czy to rosyjskiego wojska, czy to austriackiego, czy pruskiego. Odpowiedź na pytanie, Pani redaktor, czy było to myślenie realistyczne, przynajmniej w moim wykonaniu, brzmi jednoznacznie nie. To nie było myślenie realistyczne bo rzecz jasna nie dało się przygotować nawet w zaborze pruskim, gdzie chłopi byli w największym stopniu już opolaczeni, można tak powiedzieć, uświadomieni narodowo. Nie dało się zorganizować szybko masowej formacji zdolnej do udziału w walce z regularnym wojskiem, a tym bardziej trudne, a wręcz niemożliwe było to na terenie zaboru rosyjskiego czy galicyjskiego, o czym najbardziej dramatycznie oczywiście przekona, wspomniana przez panią redaktor rabacja galicyjska, ale przygotowania powstańcze zawsze mają swoją specyficzną logikę. W momencie, kiedy te przygotowania się toczą, kiedy rozważa się już scenariusze powstania, kiedy dochodzi do aresztowania... W Wielkopolsce doszło do tego aresztowania tak. Mirosławskiego i y, Libelta, czyli kierownictwa spisków mózgów. Tak, to, to stało się już w 1846 roku, ale jeszcze wcześniej inicjator bardzo szczególnej konspiracji miejskiej, takiej rzemieślniczej, Walenty Stefański z Poznania, który tam e, założył swoją organizację w 1842 roku, został jesienią 1945 roku aresztowany a należał on do tego szerszego kręgu, można tak powiedzieć, przywódczego konspiracji, w której pierwsze skrzypce grał Karol Libelt, Ludwik Mierosławski i przywództwo TDP na emigracji. Otóż już aresztowanie Walentego Stefańskiego było takim światłem, jeśli nie zielonym do aktu powstańczego, to przynajmniej pomarańczowym. Już chyba za chwilę trzeba to zrobić, trzeba ruszyć do akcji, bo... Jeśli nie, to wyłapią nas wszystkich, wyaresztują. To jest ten mechanizm, który przecież uruchomi także powstanie styczniowe po brance, po decyzji wielopolskiego, żeby uprzedzić niejako powstanie e, aresztowaniami czy posłaniem sołdaty potencjalnych jego uczestników i kierowników. Tak to właśnie działa i tak było też w roku 1845 1846. To też była przestroga, pomarańczowe światło, uwaga, bo jednak i służby, czy pruskie, czy rosyjskie, czy austriackie są czujne, bardzo wrażliwe na wszystko, co może się kojarzyć ze spiskiem. Wspomniane aresztowanie w lutym Mierosławskiego i Libelta w lutym 1846 roku, no jest zaskakujące czy nie, no bo to była wspólna akcja policji pruskiej i rosyjskiej. Mówiliśmy już tydzień temu o układach zawartych najpierw między Austrią a Rosją w 1833 i 4 roku, ale potem także tego rodzaju porozumieniach, które łączyły tych dwóch zaborców z Prusami w dziedzinie wspólnego zwalczania polskich konspiracji, polskiego ruchu niepodległościowego. Ta solidarność zaborców cały czas trwała, miała się znakomicie, przynajmniej w tej sferze właśnie, w tej dziedzinie byli zgodni. I to naturalnie utrudniało przygotowania powstańcze, konspiracyjne, bo policje wymieniały się w tym zakresie swoimi informacjami. Bardzo ciekawa jest na przykład korespondencja, która została sporo lat temu opublikowana między księciem Metternichem, wspomnianym na wstępie naszej audycji kierownikiem, można tak powiedzieć, po prostu polityki austriackiej, polityki habsburskiego imperium, a hrabią Benkendorfem, twórcą i dowódcą policji politycznej w carskiej Rosji. No, mnóstwo tam jest ciekawych uwag o znaczeniu polskiej konspiracji dla obu korespondentów i jak wspólnie obiecują sobie, że nie spoczną, dopóki nie wyeliminują tego niebezpieczeństwa. To była perspektywa realna, z którą konspiratorzy liczyć się musieli. Policje wszystkich trzech zaborców dokonywały aresztowanie w wielu miastach, panie profesorze. Można byłoby spojrzeć na taką stworzoną mapę powstania 1846 roku. Jedynym rodzynkiem jest właśnie Kraków. Jak to się stało, że to było to jedyne miejsce, gdzie mogła rozwinąć się taka większa akcja powstańcza między lutym a, a marcem? Tak się złożyło, że przed samym powstaniem wymaszerowały, opuściły Kraków wojska austriackie. Nieraz zresztą już wcześniej naruszały autonomię Rzeczpospolitej Krakowskiej. Jeszcze raz przypomnijmy, że ten maleńki twór quasi-państwowy powstał na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego i zatem próby jego likwidacji przez trzy mocarstwa rozbiorowe, no zawsze narażały te mocarstwa, czyli Austrię, Rosję i Prusy na kłopoty na arenie międzynarodowej, no bo łamały prawo międzynarodowe. To zostało ustalone w porozumieniu, które nie było tylko porozumieniem tych trzech mocarstw, ale na przykład jeszcze Wielka Brytania zwłaszcza i także Francja, choć była wtedy pokonana, ale także była w pewnym sensie sygnatariuszem tego ładu Wersalskiego, w szczególności jednak, że Wielka Brytania tutaj no, oczywiście krytykowała takie formalne naruszenia litery y, Układu Wiedeńskiego. Otóż ta właśnie specyfika Rzeczpospolitej Krakowskiej, maleńkie państewko tysiąc km kwadratowych, które nie jest naprawdę niepodległe, bo przecież de facto kontrolują jego życie wewnętrzne konsulowie trzech mocarstw rozbiorczych, ale formalnie ma swój senat. Oba maleńka republika ma swój zarząd, swoje instytucje. W momencie, kiedy wycofują się z Rzeczpospolitej Krakowskiej wojska austriackie, wydaje się, że no jest chwila jakby wolności, chwila oddechu, a więc można się ujawnić nawet w takiej sytuacji, no bo w momencie ujawnienia nawet nie trzeba nikogo wyrzucać, nie trzeba nikogo zbrojnie usuwać z Krakowa, po prostu wystarczy ogłosić, że Kraków nie jest już tylko stolicą mikroskopijnej Rzeczpospolitej Krakowskiej, ale nowym centrum ogólnonarodowego powstania. wstał rząd Narodowy Rzeczpospolitej Polskiej. Na jego czele stanął Jan Tysowski. No po prostu chwalebne dni, panie profesorze. No raczej rozpaczliwa improwizacja, bo przypomnijmy, że 12 lutego, czyli 10 dni wcześniej, aresztowany został ten, który miał kierować całym spiskiem, całą trójzaborową organizacją powstania, czyli Ludwik Mierosławski chwilę po nim zostali aresztowani inni członkowie kierownictwa tej konspiracji w zaborze pruskim i austriackim, m.in. sam Karol Liebelt. No To właśnie była sytuacja, w której można sobie zadać pytanie, czy, czy damy radę, skoro no, większa część kierownictwa powstania, które miało jednocześnie wybuchnąć w trzech zaborach, jest już aresztowana. No, jakiś poziom dezorganizacji tutaj przecież następuje. Odpowiedzi mogły być dwie. No to Powstajemy, póki nas nie aresztują wszystkich, albo rezygnujemy z powstania. No, jakoś próbujemy uciec na emigrację. W takich właśnie warunkach dokonywały się te pierwsze nieskoordynowane ruchy powstańcze, które ujawniły się nie w Krakowie, tylko w Lwowie. Tam Teofil Wiśniowski stanął na czele z TDP, z Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, na czele takiego ruchu. W kilku miejscach w bardzo ograniczonej skali, w Królestwie Polskim, czyli pod zaborem rosyjskim, wszystkie te lokalne mini powstania, rzeczywiście trzeba podkreślić tutaj słowo mini, skończyły się bardzo szybko, bardzo okrutnie dla inicjatorów tych powstań, to znaczy najczęściej karą powieszenia więzienia dla zwykłych uczestników, czy zesłania w przypadku Rosji. To była właśnie sytuacja, która tworzyła kontekst rozpaczliwej decyzji o ogłoszeniu powstania w Krakowie. A kontekst ten w dodatku jeszcze był zaciemniony, skomplikowany i obciążony już dokonującą się tragedią przez rabację galicyjską, która zaczęła się kilka dni wcześniej, mniej więcej 18-19 lutego w Tarnowie i okolicach ten ruch o tak straszliwych skutkach już zaczął się ujawnić. Czyli to, że 24-letni Edward Dębowski przyłączył się do walki w Krakowie i przyprowadził ze sobą spory oddział górników z kopalni Soli w Wieliczce, co było 27 lutego, już nie miało znaczenia, skoro ruszył także w procesji z chorągwiami kościelnymi, aby. No, właśnie, wezwać chłopów do chwycenia za broń do tego powstania narodowego, żeby je ratować. Dębowski był ideowcem i teoretykiem rewolucji, rzeczywiście bardzo nawet można tak powiedzieć, zaawansowanym w swoich koncepcjach, stąd budził podziw w okresie PRL, był wydawany jako no, niemal taki nasz polski no, odpowiednik Marksa. No, w z zachowaniem wszelkich proporcji. To oczywiście nie jest bardzo trafna interpretacja myśli Dębowskiego, ale niewątpliwie był to człowiek, który miał swój program polityczny, radykalny program polityczny uwłaszczenia na drodze rewolucyjnej mas chłopskich i jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo dotrzeć do tych mas nawet z takim hasłem, że trzeba niejako ubrać to hasło w symbole zrozumiałe dla chłopa. Stąd właśnie pomysł tych chorągwi z procesji religijnych, by przekonać chłopów, że idą do nich nie obcy, nie panowie, którzy będą chcieli im wsadzić kajdany na nogi jakieś dodatkowe, ale przychodzą ludzie z dobrymi intencjami, ludzie, którzy chcą naprawdę przynieść wolność. Niestety 27 lutego to był dzień, kiedy już pulała i nie była w żaden sposób powstrzymywana przez władze austriackie, policyjne, władze i wojskowe Rabacja, no co prawda nieco dalej od Krakowa, raczej w okolicach Tarnowa, ale jednak echo tego krwawego ruchu docierało także do rogatek krakowskich, gdzie właśnie spotkała manifestację czy tę procesję, którą prowadził Dębowski Salwa austriackiego wojska, a więc nie udało mu się przebić niejako do tych chłopów, którzy mieli. Pójść za nim. W okolicach Krakowa być może szanse na znalezienie poparcia chłopów nie były wcale małe, bo chłopi w Rzeczpospolitej Krakowskiej i najbliższym sąsiedztwie byli już uwłaszczeni albo oczęszowani przynajmniej, a więc zjawisko pańszczyzny tutaj właściwie nie występowało. Bliskość miasta częsta obecność chłopów na tym lokalnym rynku krakowskim sprawiała, że tutaj tego dystansu społecznego nawet kulturowo-cywilizacyjnego między chłopem a tymi, którzy uważali się za Polaków i chcieli walczyć o niepodległość Polski, ten dystans nie był tak wielki, więc być może gdyby nie po prostu interwencja wojskowa Austriaków, którzy już nie pozwolili zrealizować tego planu Dmowskiemu. Udałoby się pociągnąć chłopów z okolic Krakowa do tej walki, ale rzecz jasna nie zmieniłoby to w najmniejszym stopniu nawet ostatecznego rezultatu powstania, to znaczy musiało ono przegrać, bo sam Kraków i okolice nie wystarczy, żeby pokonać Rosję, Austrię przy przychylnym w dodatku nastawieniu Prus do tych, którzy by to palenkie powstanie mieli stłumić. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Wspomniał pan profesor, że rabacja galicyjska zaczęła się na początku lutego wcześniej niż te akty powstańcze i rozpoczęła się od nieudanego ataku powstańców wywodzących się ze szlachty na Tarnów. Czy gdyby zarządca administracji austriackiej w tym mieście, Józef Brain nie upoważnił chłopów do łapania tej szlachty, to nie doszłoby do takiej rzezi przelania tak dużej ilości krwi? Warto rozebrać na czynniki pierwsze tę sytuację, żebyśmy uniknęli za prostych odpowiedzi i stereotypów, które jeszcze gdzieś pokutują w podręcznikach, czy też są odnawiane w tzw. ludowej historii Polski. Otóż niewątpliwie pierwszą przyczyną do wystąpienia Chłopskiego było poczucie wielowiekowej krzywdy, wyzysku, eksploatacji występującej na linii dwór-wieś dziedzic chłopi pracujący na jego folwarku. Niemniej, gdybyśmy poprzestali tylko na tym zasadniczym, ogólnym powodzie czy przesłance, to musielibyśmy zadać sobie pytanie, które pani redaktor już wcześniej zadała. Ale dlaczego tylko tam, na w gruncie rzeczy bardzo małym obszarze jednego czy dwóch powiatów? Dlaczego no właśnie nie dotarła Rabacja do samego Krakowa? Dlaczego skupiła się wokół Tarnowa i Jasła? a w ogóle nie doszła też dalej na wschód. No przecież tam konflikt społeczny między chłopem a właścicielem ziemskim nie tylko nie był słabszy, ale był nawet większy, bo radykalizowała go różnica etniczna czy językowa. Ruski chłop, polski pan i religijna. Unicki, czy rzadziej prawosławny chłop i katolicki pan. Chłopi przynajmniej w zachodniej Galicji chodzili do tego samego kościoła, co ich Dziedzice. To zawsze było jakieś częściowe, bodaj, zmniejszenie tego dystansu społecznego. A więc trzeba szukać tutaj gdzieś głębiej odpowiedzi, nie tylko w takim ogólnym sformułowaniu, które mieści się pod hasłem walki klasowej. I otóż te szczegółowe odpowiedzi na pytania są najciekawsze, jak mi się wydaje. W 1845 roku nawiedziła właśnie powiat tarnowski, częściowo jasielski, największa od bardzo wielu dziesięcioleci powódź. Dokładnie w tym miejscu była rzeka, Wisłok, kilka innych mniejszych rzek. Zatapiając setki miejscowości i pozbawiając dziesiątki tysięcy, właściwie setki tysięcy ludzi w tych konkretnie miejscach zamieszkujących, dorobku całego życia. To była katastrofa dostrzegalna nawet z perspektywy Wiednia, ponieważ rząd centralny austriacki wyasygnował nawet pomoc, oczywiście znikomą niewystarczającą, ale jednak pomoc na rzecz powodzian. Jednocześnie w tym samym momencie, to jest w drugiej połowie 1945 roku, dotarł na ten sam teren ruch o zupełnie innym charakterze niż żywioł wodny niszczycielski, który no, po prostu prowadzi do nędzy, do głodu. To był ruch o charakterze duchowym, który zainicjowany został w kwakierskich środowiskach w Ameryce i z Ameryki przez Irlandię dotarł do Europy i przez Śląsk właśnie w roku 1845 doszedł do Galicji Zachodniej. To był ruch antyalkoholowy, ruch wyrzekania się wódki jako zła wcielonego, które prowadzi oczywiście do niemoralności i staczania się tych, którzy ulegają nałogowi alkoholowemu. Wtedy jeszcze nie znano pojęcia AA, czyli Ruchu właśnie anonimowych alkoholików, bo któż chciałby nim zostać, panie profesorze, takim anonimowym alkoholikiem. I otóż właśnie, to jest sytuacja, którą musimy sobie wyobrazić. No nie ma anonimowych spotkań ludzi, którym potrzebna jest pomoc w walce z nałogiem, tylko jest próba radykalnego zmierzenia się z tym nałogiem, który niewątpliwie jest plagą społeczną, wtedy wielką. I ten sposób walki z nałogiem polega na tym, że chłop, bo dotyczyło to rzecz jasna mężczyzn tylko, staje przed całą wsią, która jest obecna wtedy na mszy, na Sumie, najliczniej obsadzonej przez wiernych, przed ołtarzem i uroczyście odprzysięga się wódki. To znaczy, zobowiązuje się w sposób no, niezwykle ważny symbolicznie, bo chłopi byli przecież chrześcijanami, katolikami. Msza nie była jakąś formalnością, tylko którą się odbępniało, To było coś naprawdę bardzo ważnego. I wciąż oczywiście jest dla bardzo wielu z nas, ale przypominam o tym, że było przeżywane przez chłopów jako bardzo ważna część ich tożsamości duchowej. Ta niedzielna msza. No i odprzysięgnięcie się publiczne na takiej mszy, że nie wezmę już do ust alkoholu do końca życia, no było bardzo poważnym, bardzo zobowiązującym czynem. W diecezji tarnowskiej odprzysięgło się w ten sposób od wódki 90% chłopów. Proszę sobie wyobrazić, to niesamowite. jest niesamowite mhm. skuteczność. tak, Ten sukces, no właśnie poniekąd utorowała go klęska żywiołowa. Łatwiej było księżom przekonywać, Widzicie, no macie karę za wasze grzechy, no woda wszystko wam zabrała, musicie z tymi grzechami walczyć jakoś, prawda? No ale to taki antydepresant powiedzielibyśmy, alkohol, który zmniejsza ten stres, tę klęskę żywiołową, która obniża jakość życia, no wprowadza nędzę do życia tych chłopów. Tak uderzyła pani redaktor w samo sedno problemu. Jesteśmy już blisko wyjaśnienia fenomenu rabacji galicyjskiej. Nie było żadnych innych dostępnych antydepresantów na wsi. Nie było chyba tego rodzaju pojęcia wtedy, rzecz jasna. Ale wódka pozwoliła utopić przynajmniej na kilka godzin, a jeśli się podtrzymywało stanu pojenia alkoholowego, to na dłużej troski codzienne odwrócić myśl od tej klęski, która dotknęła właśnie w tym miejscu gospodarzy. W sąsiedniej diecezji przemyskiej odprzysięgło się od tylko 30% gospodarzy, no bo tam nie było takiej klęski pobodzi. I połączenie tej tragicznej sytuacji głodu, nędzy spowodowanej klęską żywiołową, czy wzmocnionej, no bo nie twierdzę, że wcześniej się żyło jak u Pana Boga za piecem na wsi w tarnowskim czy w Jasielskim, ale to dopiero klęska żywiołowa sprawiła, że nadeszła nędza, rzeczywista, straszliwa nędza, Połączenie tego stanu z rezygnacją z jedynego dostępnego antydepresantu, broń Boże, żeby nie było wątpliwości, nie zachęcam do picia alkoholu, tylko opisuję sytuację tak. na wszelki wypadek, żeby słusznie prowadzący. Dzisiaj kampanie antyalkoholowe. Różni szlachetni ludzie i organizacje nie mieli nam złe tej audycji. Wtedy sytuacja była taka właśnie, jak pani redaktor nakreśliła. No i sytuacja, w której chłopi czują się wściekli, no bo, no cóż, wracają do domu nędza. Do karczmy nie mają po co iść, bo zrezygnowali z wódki. Karczmarze arendują oczywiście karczmę wyłącznie Żydzi, czy prawie wyłącznie. Była bardzo niewielka ilość wyjątków by ludność nieżydowska prowadziła karczmy. I to właśnie owi biedni, zrozpaczeni karczmarze no także są wściekli, bo przecież no, ich interes został zrujnowany. Czyli kuszą do picia, panie profesorze? A to wypomina ksiądz na kazaniach? Nie, gdyby tak było, gdyby się to do tego sprowadziło, to mielibyśmy być może wielki pogrom. Tymczasem w rabacji galicyjskiej, gdzie zginęło na pewno 1300 osób, co najmniej znanych z imienia i nazwiska, a prawdopodobnie około 2000 osób, wiemy o dwóch ofiarach żydowskich. Jeden Żyd zginął w obronie dworu, a drugi atakując dwór. No jest to skala zupełnie znikoma, całkowicie falsyfikująca tezę o wyssanym z mlekiem matki krwiożerczym, podkreślam krwiożerczym, antysemityzmie polskiego chłopa. po momencie, kiedy polski chłop sięgnął do przemocy i to na masową skalę, nie skierował się przeciwko Żydowi, który był pod ręką, prawda, jeżeli można tak powiedzieć, czy pod kosą, czy pod cepem, bo to takie narzędzia służyły do zabijania wtedy, tylko ramię w ramię z karczmarzami ruszył na dwory, w których upatrywano źródło tej wielowiekowej krzywdy, i jednocześnie wskazywano to źródło potencjalnego zagrożenia, wskazywał je mianowicie urzędnik austriacki starosta Brainl, w Tarnowie, który rzeczywiście spotkał się z Jakubem Szelą, taką miejscową, można tak powiedzieć, osobowością, starym gospodarzem już 60-paroletnim który miał bardzo długą tradycję procesowania się z dziedzicem i umiał i chciał walczyć o swoje przeciwko szlacheckim właścicielom ziemskim. Widząc w nim zatem taki lokalny autorytet, starosta Brainl przekazał Szeli i innym zebranym przy nim gospodarzom tę właśnie informację, że panowie szykują tutaj bunt, którego celem jest dodatkowe obciążenie chłopów. No bo w takich kategoriach oczywiście Urzędnik austriacki to przedstawił i że w związku z tym no, trzeba jakoś tutaj zapobiec rozprzestrzenianiu się tego pańskiego buntu. I jeszcze zachętą miały być podobno pieniądze za głowę każdego szlachcica, panie profesorze. Nie jest prawdą, że Brian obiecywał po pięć talarów, czy po prostu w ogóle jakąś gotówkę za głowę przyniesioną mu w koszu. bo rzeczywiście takie zjawiska jak przynoszenie koszy z głowami odciętymi szlachcie czy służbie dworskiej miały miejsce, ale to nie wskutek jakiejś bezpośredniej obietnicy finansowej. Była to raczej ogólna zachęta. No coś zróbcie, pomóżcie nam szczupłym siłom porządkowym austriackim, żeby oprzeć się temu powstaniu, które nie nam zagraża, nie wielkiej Austrii cesarzowi we Widniu. Jak to mówiono, no tylko zagraża wam, chłopom, bo to was wezmą pod but znowu panowie. I to jest geneza rabacji galicyjskiej, w tym jednym miejscu tak ograniczonej, tak zdumiewająco nierozprzestrzenionej ani na Królestwo Polskie, ani na Galicję Wschodnią, ani nawet na wschodnią część Galicji Zachodniej, bo przecież na Rzeszowszczyźnie praktycznie rzecz biorąc już rabacji nie było. Panie profesorze, zatem straciły wartość słowa ze szlachtą polską Polski Lud. No i ten szok po rzezi, który się pojawił. Rzeczywiście szok był wielki. To hasło z szlachtą polską Polski Lud, które ukuł Zygmunt Krasiński w psalmach przyszłości. I bronił go w polemice z Juliuszem Słowackim, który wzywał do bardziej radykalnego postawienia sprawy chłopskiej, czy ogólnie rzecz biorąc postawienia na zmianę Polski, to po lutym 1846 roku po rabacji no Wielu zwątpiło. Najbardziej chyba radykalnie wyraził to zwątpienie przyjaciel krasińskiego Bronisław Trentowski, o którym wspominaliśmy tydzień temu. Wybitny filozof, zresztą znakomicie wykształcony, profesor Uniwersytetu we Freiburgu Dryzgowijskim, który zareagował w ten sposób odruchowy, odruchem pogardy wobec polskiego chłopa. Przecież chłop nigdy nic dobrego nie zrobił dla Polski. Więc odetnijmy się od chłopów. No oczywiście tego rodzaju reakcja w istocie bardzo niemądra, e, chociaż zrozumiała. Bardzo niemądra nie została podtrzymana na szczęście przez większość opinii niepodległościowej, tylko zrozumiano, że trzeba raczej pracą organiczną przekonywać chłopów do tego, by zbliżyli się do polskości, kiedy jeszcze nie można uczynić z chłopów ludzi wolnych, kiedy nie zostało dokonane uwłaszczenie, a kiedy tylko pojawi się Następna okazja do powstania to oczywiście musi się ono zacząć w tym samym dniu i w tej samej godzinie, kiedy podniesie się walka zbrojna od uwłaszczenia chłopów. Pięćdziesiąt lat temu Tadeusz Kościuszko potrafił to zrobić, ale może wspomnienie tego, że jednak tego uwłaszczenia nie było, tej nagrody za walkę o tę polskość trwało w umysłach chłopstwa. Nie, to było raczej coś innego. Pamiętajmy, że chłopi podlegali służbie wojskowej. W przypadku Austrii to była kilkunastoletnia służba wojskowa, około dziesięcioletnia. Ci, którzy przeżyli, wracali na wieś, albo też tak zwani urlopnicy, czyli ci, którzy uzyskali urlop od kilku miesięcy tej służby, pojawiali się we wsi i opowiadali o szerokim świecie, że gdzie indziej jest może lepiej, że cesarz dba o chłopów, że to tylko lokalny pan, jest prześladowcą, a nie cały system polityczny i to dodatkowo jakby służyło temu napięciu wewnętrznemu w Galicji, w Galicji Zachodniej, które wybuchło w taki właśnie sposób. W czasach Kościuszki, pamiętajmy, nie chodziło o uwłaszczenie. To tylko niewielka część chłopów tych, którzy po prostu przyłączyliby się do walki, miała obiecane nadziały majątkowe, których wyegzekwowanie i tak nie byłoby łatwe, no bo najpierw trzeba było przekonać szlachtę, żeby ustąpiła ze swojego, żeby wyrzekła się swojej przez wiele pokoleń utrzymywanej pozycji społecznej swoich majątków dziedziczonych przez pokolenia także. Dopiero akt powstania krakowskiego, tego z 22 lutego, pierwszy zaczynał się od jasnej deklaracji nadania chłopom posiadaczom ziemi na własność, a pozostałym chłopom bezrolnym ziemi z dóbr narodowych pod warunkiem oczywiście udziału w powstaniu i oczywiście zniesienia pańszczyzny i wszystkich innych powinności. To zostało jasno w pierwszym, no można tak powiedzieć, niemal zdaniu tego aktu powstańczego sformułowane, a więc już powstanie 1846 roku. W tym sensie może być jednak wspominane nie tylko z nutą przerażenia dla naiwności czy głupoty wręcz jego organizatorów, ale także szacunkiem dla wniosków, jakie wyciągnięto z sytuacji społecznej. Trzeba zacząć od uwłaszczenia, od wyzwolenia chłopów. No rzecz jasna w warunkach, kiedy jednocześnie trwa rabacja, nie dało się tego programu zrealizować, ale następne próby powstańcze będą już zaczynały zawsze od tego samego, to znaczy od wyzwolenia chłopów. Pojawiły się także i pewne niebezpieczne słowa. Lepsza, szczera, słowiańska Rosja niż podstępny germański biurokrata Metternicha. Słowa, które były reakcją Margrabiego Aleksandra Wielopolskiego na rzeź galicyjską w tak zwanym liście wielopolskiego napisanym w języku francuskim do ministra spraw zagranicznych i kanclerza Austrii, księcia Klemensa Metternicha. To znaczy co? Odłożyć walkę o niepodległą Polskę, o odbudowę państwa polskiego? Właściwie w myśli politycznej Margrabiego Wielopolskiego można dostrzec pewną linię ciągłości. Nie był nigdy radykałem społecznym, to powiedzieć nawet za mało, za delikatnie. Był zdecydowanym konserwatystą. Zaangażował się w powstaniu listopadowym, chcąc ograniczać te tendencje radykalne, które reprezentował klub Mochnacki, Górowski i próbował organizować opinie w powstaniu listopadowym właśnie w takim duchu, współtworząc pismo konserwatywne wydawane w Warszawie wtedy właśnie. I w owym piśmie opublikował Wielopolski w 1831 roku powstańczej w Warszawie bardzo ciekawy, wieloodcinkowy artykuł polityczny, w którym sugerował możliwość porozumienia Polski z Rosją, nie z całą Rosją, ale z Rosją, nazwijmy to tak, arystokratyczną, czy raczej należałoby powiedzieć bojarską, czyli ze starymi rodami rosyjskimi, które w tej wizji wielopolskiego cierpią tak samo jak no właśnie szlachta pod panowaniem Caratu, ponieważ Carat jest obcym ciałem nie tylko dla Polski, ale również dla tych starych słowiańskich rodów moskiewskich, którym narzucił władzę niemieckiej biurokracji Piotr I. Sama nazwa stolicy, Petersburg i masowy udział rzeczywiście niemieckich generałów, niemieckich urzędników w sprawowaniu władzy autokratycznej przez cara, wreszcie no, sam charakter dynastii, która była w istocie niemiecką dynastią od czasów Piotra III i Katarzyny II, to właściwie stuprocentowi Niemcy zasiadali na tronie rosyjskim. To wszystko podkreślił już wtedy, w 1831 roku Margrabia Wielopolski, żeby stworzyć program, który był w istocie utopijnym programem, ale pokazuje go jako wyraz pewnego ciągłego poszukiwania przez Margrabiego Wielopolskiego, sojusznika w Rosji. To był program oparcia nadziei na niepodległość dla Polski, o znalezienie partnera w tej grze o przyszłość Polski w samej Rosji. Teraz drugi raz sięgnął do tego samego motywu wielopolski, kiedy rzeczywiście oburzenie dużej części kół szlacheckich, zarówno tych niepodległościowych, jak i tych nastawionych na kolaborację z reżimami zaborczymi, oburzenie na to, co stało się w Galicji, było wielkie i wszędzie powtarzano tę sugestię, często wyolbrzymioną, że za wszystko odpowiada biurokracja austriacka, że to od A do Z oni wszystko zaplanowali i wykonali. A więc Metternich, a więc ten, który stoi na czele całej tej biurokracji, no to jest zachowanie nieszlacheckie, podburzać chłopów przeciwko właścicielom ziemskim. I po prostu wyrażając tę reakcję, która była popularnym wtedy odruchem, nadał jej kształt programu politycznego. Skoro nie Austria... To w takim razie szukamy tej płaszczyzny porozumienia w słowiańskiej Rosji. Znów to odwołanie do słowiańszczyzny, teraz już nie ma mowy oczywiście o tym, że car jest Niemcem, ale ogólnie rzecz biorąc Rosja jest mniejszym złem niż germańska biurokratyczna Austria. Taki był tenor programu politycznego, który zaczął wtedy głosić Margrawie A czy wydarzenia 1846 roku w kraju były ważne dla programu politycznego, programu emigracyjnego w przyszłości dla księcia Czartoryskiego? Książę Adam Jerzy Czartoryski niczego nie musiał korygować w swoim programie, ponieważ jego program oparty o działania Karola Marcinkowskiego w Wielkopolsce zakładał właśnie ewolucyjne przygotowanie, tego spotkania chłopów i szlachty przez właśnie lata pracy organicznej, poprawy oddolnej, jeżeli można tak powiedzieć, bytu chłopów przy pomocy aktywistów niepodległościowych, tak byśmy ich mogli chyba nazwać, takich właśnie jak Marcinkowski, którzy pomagają w życiu codziennym chłopom, by podnosząc poziom ich życia przekonywać ich zarazem do tego, że ostatecznie tę poprawę może im zagwarantować dopiero niepodległe państwo polskie. TDP natomiast także nie zrezygnuje z prób powstańczych. Tyle tylko, że będą one już pozbawione yy, ułańskiej fantazji, wracając ułańskiej do spotkania. Tak, ułańskie, ułańskiej fantazji i kadr kierowniczych, no bo dużo z tych ludzi zostało po prostu aresztowanych lub wręcz, no tak jak Dębowski, zginęło w walce, czy jak Teofil Wiśniowski powieszony w Lwowie, czy jak inni działacze, którzy stracili wtedy życie. Dlatego rok 1848, sytuacja, w której wybuchną powstania, ruchy, które można do pewnego stopnia nazwać rewolucyjnymi w wielu krajach europejskich, w pewnym sensie zaskoczy TDP, natomiast będzie jakby spełnieniem scenariusza, o którym marzył Lelewel. Ludy powstają w walce o wolność, a więc razem inne ludy pomogą Polsce teraz odzyskać wolność. To już jest oczywiście temat na osobne opowiadanie Wiosna Ludów, temat, w którym ta piękna nadzieja niestety nie została zrealizowana. Była to audycja Historia Żywa.